Sobota, 6 listopada 2021 roku. Słuchacie właśnie 367 nawizanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Może nie szczególnie świętujący, choć wczoraj zrobiłem sobie trochę wolnego, a dzisiaj przyrządziłem całkiem niezły obiad, więc można powiedzieć, że pewnego rodzaju uroczysta atmosfera zaistniała przy okazji tego nagrania. W każdym razie... Minęło 7 lat od oficjalnego startu tej audycji, od narodzin nawiedzanego podcastu, od pierwszego wpisu, pierwszej audycji. No i to jest idealny moment, by zatrzymać się, by zwolnić, zrobić sobie herbatkę, porozmyślać nad minionym rokiem i spojrzeć trochę na statystyki, bo tego też dawno, dawno nie robiłem. Tak jak wspominałem ostatnio na fejsie, Siedem lat i kilka dni temu opublikowałem na blogu zdjęcie rentgenowskie mojej czaszki. tam to brzmi tak absurdalnie, że nie mogę się nie zaśmiać. No i dla mnie to czacha jak każda inna, no ale lekarze widzieli na nim złamaną żuchwę. Tego samego dnia wraz właśnie z tym zdjęciem opublikowałem pierwszy odcinek nawiedzanego podcastu tego mojego autorskiego, wymarzonego projektu, w ramach którego chciałem się dzielić moją pasją, moimi zainteresowaniami No i uznałem, że teraz po tych siedmiu latach wrócę do tego pierwszego odcinka, do nawiedzonego wstępniaka I, i trudno było właśnie się nie śmiać po pierwsze, nadal bawi mnie fakt, że pierwszy odcinek podcastu i zresztą nie tylko ten jeden odcinek nagrałem ze złamaną szczęką. Ludzie, którzy zaczęli nas słuchać, mnie tutaj, Mando, Jarego, Bogusi, Skłogi i tak dalej, troszkę później nie wiedzą, ale... Gdy zaczynałem moją przygodę z podcastingiem, tym właśnie tutaj na własne nazwisko, na własną rękę, to miałem załoną szczękę. I nawet o tym początkowo nie wiedziałem. To znaczy, zamiast pojechać do chirurga mimo bólu, po prostu żułem gumę, bo byłem przekonany, że muszę rozruszać po prostu opuchnięte gdzieś tam kości, mięśnie. Puchłem jeszcze bardziej i z olejkiem recenowym w uchu na tę opuchliznę nagrywałem pierwszą audycję Nekro na wielkopolskim polu, przebywając u rodziny na wsi. <gryw> Jak to brzmi w ogóle, nie? E, niesamowite. jest, W ogóle ciekawe, ile jest tego typu audycji w kraju <gryw> czy na świecie e, nagranych ze złamaną żuchwą. No jeszcze bardziej zabawne jest to, że to poleciało w końcu i że w sumie jakoś tego mocno nie słychać nawet, tak, że mi tam cała tutaj szczęka luźno latała druga zabawna rzecz to spojrzenie z dystansu na to, kim i gdzie wtedy byłem bo z jednej strony niewiele się zmieniło, z drugiej strony pewne rzeczy mocno gdzieś tam ewoluowały to znaczy, na przykład dalej nie napisałem doktoratu, dalej jestem związany z uczelnią, dalej interesuję się grozą i właśnie nagrywam te audycję, ale z drugiej strony przestałem robić wszystko za darmo, bo na początku tej mojej przygody uczelniana, akademicko-zawodowej, no wiecie, jak to wyglądało, tak? Godziny w ramach studiów doktoranckich do przepracowania z Afriko, trochę tam na zleceniu, ale to też nie było jakoś mocno płatne. Trochę tam dorabiania tłumaczeniami innymi zleceniami na boku i tak średnio to wtedy wyglądało. Poza tym przez właśnie podcasting zacząłem do wszystkiego robić notatki. Gdy coś czytam, oglądam, gram w coś, czy gdy gdzieś jestem po prostu na jakimś wydarzeniu, no to wszędzie notuję trochę dla siebie, trochę pod kątem potencjalnych nagrań i coraz częściej tego nie wykorzystuję, tylko po prostu gdzieś mam jakieś pliki czy właśnie kartki z tymi notatkami, no i swoją drogą dużo piszę w ten sposób, ale jednocześnie przestałem publikować i pisywać właśnie tak stricte artykuły, recenzje, tego typu rzeczy, a tak się składa, że na początku właśnie taki był plan, bo jak wrócicie do tego pierwszego nagrania, to ja tam wyjaśniam, że pierwotnie planowałem w ogóle gazetkę. Drukowaną gazetkę z Bedwulfem, Potem to się przerodziło właśnie w pomysł na stronę internetową, bloga, a potem na podcast. To wszystko przerobiłem, ale i tak początkowo planowałem publikować także teksty przy tematach, które by się w tekstach lepiej sprawdziły. No i żeby było zabawniej. i to nie był tylko plan gdzieś tam z początku, z roku 2014, czy jeszcze wcześniej, bo na Konglo gdy zakładaliśmy konglomerat podcastowy, też mamy osobną kategorię w ramach Nekro na teksty. Mamy nawiedzone podcasty i nawiedzone teksty. Nie ma tam ani jednego tekstu, ani jednej publikacji, ale kategoria istnieje. I tak ostatnio pomyślałem o tym, że może by ją usunąć, bo jeżeli już coś bym napisał, no to pewnie bym to opublikował nie wiem na Karpę Noctem czy coś a nie na nekro, bo bez sensu w sumie, bo i tak tam nikt tego nie będzie szukał nawet. Po siedmiu latach bez żadnego tekstu, jakbym teraz nagle wrzucił jeden czy dwa, no to już widzę, jak ktoś by do tego dotarł. W tym pierwszym nagraniu mówiłem też kilka innych absurdalnych rzeczy, na przykład, że nie posiadam profesjonalnego sprzętu, a tak się składa, że ja wtedy specjalnie sobie kupiłem dyktafon za 120 zł, bodajże no sto kilkadziesiąt. Opcja budżetowa, jasne, ale wiecie, kupiłem dyktafon, więc to był, jakby nie patrzeć, dość profesjonalny sprzęt, Olympus, który też całkiem nieźle mi początkowo przecież służył. Wtedy też wspominałem w tym wstępniaku, że będę bazował na solówkach, tak? aczkolwiek cytuję, nie wykluczam duetów i nagrań w większym gronie. No i od tego ja się odciąłem dość szybko. Ja się wycofałem jeszcze w tym pierwszym odcinku w dogrywce do wstępniaka, ale nadal samo to założenie, nie, że tak jakoś myślałem, że to będzie właśnie solo, solo, solo, gdzieś tam od święta jakiś duet yy, czy trio. No okazało się bardzo, bardzo błędne. Yy, I całe to nagranie kończę słowami za tydzień słyszymy się w odcinku merytorycznym. No i to też jest bardzo dobre, bo ja we wstępniaku tłumaczę się, że pierwszy odcinek to meta, a nie właśnie jakieś poważne omówienie, poważna recenzja, tekst merytoryczny, bo wszystko musi być merytoryczne, wszystko musi być opracowane, żadnej luźnej gadki, tylko research, przypisy, głębokie przemyślenia, cały ja, tak? 120% normy, 300% ambicji i nie wiem... No... Ja, e, znaczy teraz z tym walczę, tak? E, trochę mi nie wychodzi. E, trochę cały czas przeszarżowuję się. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, no ale przesadzam. O. Ale i tak jest lepiej, jest lepiej niż kiedyś, więc chwalę się, tak jest lepiej. No i to też jeszcze ten pierwszy odcinek to czasy zajawek, nie? bo taki był plan na początku, taka moja wizja, że będę tezował kolejne odcinki, ale w miarę możliwości nie do końca wprost. Czyli nie będę po prostu mówił za tydzień omówimy X, czy za tydzień porozmawiamy o Y, tylko będę tworzył, no może nie zagadki, ale będę dawał jakiś fragment zwiastunów, czy będę jakoś dookoła tematu mówił, krążył, czy używał słów kluczowych, ale nie podawał konkretnie tytułu. Tutaj w tym wstępniaku ja puściłem dość charakterystyczny fragment audiobooka, powieści Stefana Dardy, ale jednocześnie właśnie nie podałem autora, nie podałem tytułu książki, a przynajmniej nie wprost, bo on tam... Częściowo pada, no ale właśnie kto wie, kto zna książkę, no to załapie, a kto nie, no to może googlować sobie co najwyżej. I trochę za tym tęsknię, ale z drugiej strony y, pff, może i lepiej, że tego nie ma i pewnie już nie będzie, bo ja je nadal lubię. tak? To są y, to też fajne rzeczy od strony takiej koncepcyjnej, nie? że czasami to były właśnie takie, no te zajawki były banalnie tworzony, no właśnie taki jakiś charakterystyczny fragment z trailera, audiobooka, czegoś tam dawałem. Czasami to były bardziej właśnie jakieś łamigłówki, czy coś, no ale tak czy siak to były rzeczy czasochłonne. I przede wszystkim blokowały czasami proces publikacji, bo gdy nie byłem pewny, czy uda mi się nagrać e, konkretny odcinek w ciągu tych następnych kilku dni, e, no to bywało tak, że właśnie nie mogłem opublikować tego już nagranego, bo nie miałem zajawki. No i sentyment sentymentem ale po latach trunia trunia trucia pupy przez Mando i Jarego wybrałem komfort i przy tym zostanę, tak bo to jest y fajna rzecz, gdy do tego wracam, zwłaszcza przy tych odcinkach z ramami fabularnymi, tak, gdy tam to wszystko w ogóle się składa w jakąś spójną narrację, taką właśnie trochę kampową, groteskową, no to super, mi się do tego wraca, ale no nie ma opcji, żebym dał radę teraz to robić w takiej skali, może kiedyś na jakiś specjalny odcinek do tego wrócę, zobaczymy, tak, no tego nie wykluczam, ale to na pewno już nie będzie standard. No i Tyle o wstępniaku, tyle o wspomnieniach po latach. Kolejnych met już nie nadrabiam, bo też wstępnia wstępniakiem, ale te potem podsumowania roku. Z nimi to już nie bywa, nie. No bo dla mnie na przykład te ostatnie lata nie były jakoś szczególnie łaskawe, życiowo, zdrowotnie, rodzinnie i tak dalej, a nie chcę właśnie wpadać w jakieś melodramatyczne tony, więc uznałem, że zamiast gdzieś tam powracać do. Tych podsumowań przejrzę sobie po prostu różnego rodzaju statystyki w mediach społecznościowych i na platformach, gdzie publikujemy podcasty. No i zacząłem od Blogspota. Powiem wam, że Blogspot przestał całkowicie współpracować z Discasem u mnie, więc komentarze praktycznie nie istnieją. A tu ku mojemu zdziwieniu w panelu właśnie blogera, znalazłem komentarze od spambotów i to jest zabawne, tak że wszystko wysiadło, ale one jakoś potrafią po prostu wypatrzeć, że tam w dwóch miejscach można jeszcze komentować, posiadając konto Google. No i właśnie w ostatnim roku pojawiły się takie komentarze jak świetne miejsce, rytuał miłosny ko.pl, polecam bardzo. Sanok jest doskonałym miejscem do zakupu nieruchomości. Skorzystaj z właściwej pomocy przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości: nieruchomości sanok.pl Rzeszowska Izba Komognicza. To jest cały komentarz w ogóle, bo tamto no to czaj Jakieś linki tak, e, nie wiem, czy scam, czy po prostu spam, ale komentarz o treści Rzeszowska, Rzeszowska Izba Komornicza. No spoko. Mam też coś po angielsku, ale to nawet nie będę tego czytał, bo to jest jakiś bełkot totalny. Szybka gotówka i link, uzyskaj szybką pożyczkę. Ciekawa witryna. Sprawdźcie również uroki miłosne, myślnik, opinie blogspot.com. Te uroki miłosne mnie sobie upodobały. Na innych u nas nie ma na razie. Eee, można by to naprawić w sumie w sensie tego discussa, ale z drugiej strony i tak już raczej komentujemy na YouTubie i na Fejsie, a ja też już nawet nie nadążam, żeby wszędzie zajrzeć tak i na Konglo, na Fejsa i na nekro na Fejsa i na YouTuba, więc w sumie może i lepiej, że tutaj te komentarze nie działają, przynajmniej jest mniej do kontroli. Ciekawy też wygląda panel z wyszukiwanymi słowami kluczowymi, bo normalne wyniki zostały zebrane przez blogera w hasło inne, a obok pojawiają się jakieś ciągi literowo-cyfrowe typu eha gua kwai quai 9 bega gl 36 u o, ge, kicha", i tak jeszcze 40 innych znaków i ktoś szukał jeszcze filmu Southbound Southbound Film Lektor i trafiał na nasz podcast z Piotkiem Barowcem nagrany no spoko, nie na CDA czy gdzieś tam, tylko do nas Cóż, pewnie stąd się biorą też te minusowe e, łapki na YouTube. Bardzo często ludzie właśnie myślą, że jak coś trwa półtorej godziny, to że to będzie film, a to tylko podcast <grym> z recenzją. E, o i tak, e, i tych łapek minusowych jest bardzo dużo, pod długimi recenzjami właśnie już po chwili e, oglądania czy słuchania e, ludzie minusują. E, właśnie w wyświetleniach e, także miałem małą niespodziankę, gdy je sprawdzałem, bo. Okazuje się, że teraz na przykład mamy 2,5 tysiąca wyświetleń na tydzień, to w ostatnich tygodniach, a na przykład w styczniu i lutym mieliśmy 2000 tysiące wyświetleń dziennie. Ja wiem, że wtedy wróciłem po przerwie do nagrywania, ale nadal nie ogarniam skąd się brały 2000 tysiące, a w skali roku niby teraz mamy 271 tysięcy też. No, chyba trochę zawyżona ta liczba jest. Większość odbiorców używa Chroma i Firefoxa. Prawie tyle samo osób używa Windowsa co Macintosha lub Linuxa i Unixa w sumie, jakby to ze sobą porównać. Z jakiegoś powodu mamy absurdalną ilość odwiedzin, liczba odwiedzin bloga we Francji i w Kanadzie. To są jakieś naprawdę kosmiczne tutaj liczby. I stosunkowo wiele słuchaczek i słuchaczy w Zjednoczonych Emirat Emiratach Arabskich. Jeżeli słucha mnie teraz ktoś z Francji, Kanady czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, to będę wdzięczny za informacje, bo inaczej pomyślę, że, że to wszystko są jakieś, nie wiem, lewe kliknięcia z jakiegoś dziwnego fida. W ogóle, Kilka lat temu jakieś hiszpańskie i włoskie serwisy e, przywłaszczyły sobie mojego rss tak? E, I rzeczywiście, jak się wpisywało na Szymon Cieśniński, o to wyskakiwały jakieś włoskie, francuskie, e, nie właśnie, nie francuskie, włoskie, hiszpańskie strony. No teraz, nie wiem, może we Francji też coś takiego zaistniało? Dziwne to trochę. E, co zaś tyczy się odcinków e, i takich statystyk e, szczegółowych, no to nie da się już tego sensownie oszacować. Znaczy, Pewnie, jakbym temu poświęcił miesiąc, to może dałoby jako taką radę, ale wiecie, część z Was słucha nas przez archive.org, czy po prostu pobiera plik, czy playerek na blogu odpala. Część słucha nas na Spotify, część na iTunes, część na YouTubie, część w innych aplikacjach. I no, coraz trudniej jest oszacować jakoś tak sensownie te statystyki, zwłaszcza, że na przykład ten archive to jest dla mnie jakaś totalna zagadka w tym roku, bo część audycji ma 300 wyświetleń, a część ma 15 tysięcy i tak jak rozumiem, nie wiem, jak był rozstrzał typu właśnie 200 do 1000, no to 315 tysięcy, no to już raczej nie chodzi o popularność po prostu tematu. Na YouTubie, jak tak na szybko przejrzałem publikacje, no to całkiem nieźle radzą sobie pusty człowiek i obiecująca młoda kobieta i to mnie akurat bardzo cieszy. Bo to są dwa dobre filmy i o ile Promising Young Women zebrało niezłą prasę, tak Pusty Człowiek przeszedł bez echa. The Empty Man miał strasznie małe publicity, mało się o tym filmie mówiło, a to jest naprawdę świetna, wartościowa produkcja, więc idźcie i oglądajcie The Empty Man, Pusty Człowiek. Szymon pod, poleca, Jerry zresztą też poleca, mamy podcast na ten temat ten podcast też polecamy sprawdziłem też te posty na blogu najczęściej wchodzicie właśnie oprócz obiecującej młodej kobiety i pustego człowieka w posty z podcastami o obecności 3 w omówienie pierwszą część omówienia nocnych Pawła Matei, książki nocne drugi sezon przestraszeń jest dosyć popularny to jest serial audio od Storytel Original i jeszcze Ostatni odcinek o świecie grozy, czyli o innej antologii audio Storytel Original. No to są te rzeczy właśnie najpopularniejsze. I wspomniałem o YouTubie. Spojrzałem na różne statystyki i widzę, że na ogół kilka razy więcej osób nas słucha niż subskrybuje. To znaczy kilka razy. Według YouTube 80% publiczności to widzowie bez subskrypcji. No kochani, no nie bądźcie tacy. No. Te dzwoneczki, no to już tam sobie klikajcie wedle uznania, tak, jak tam lubicie. Ale subika proszę dać, tak, no bo to nie przystoi, tak, bez subika, bo wiecie, miło widzieć, że chociaż kasy z tego prawie nie ma, żadnej tyle, co tam na serwer, no to chociaż statystyki w socialach będą rosły, nie? Więc zróbcie nam ten dobry dzień, ten mały prezent i dawajcie subiki na YouTubie i lajkujcie też na fejsie trochę bardziej, bo to zawsze jakoś tam zasięgi zwiększa, może dotrzemy do nowych osób. Skoro mowa o fejsie, no to na buniu tradycyjnie najlepiej klikają się posty zabawne, a nie te z podcastami. Podcasty mają dużo mniejsze zasięgi niż różnego rodzaju grafiki. Nie wiem, jak wrzuciłem zdjęcie znicza, kurczaczka, no to miał dużo większe zasięgi niż jakikolwiek podcast z ostatniego roku, co trochę dobija momentami, no ale z drugiej strony, jak ostatnio przypadkiem trafiłem na kilka stron, które mają w sumie 20 razy więcej lajków ode mnie, czy 50 razy, czy 100 razy. W sensie w skali fanpage'a pod postami mieli ich tyle, co ja, więc nie wiem, może tak po prostu działa Facebook teraz. Na Spotify z tego, co widzę, królują Obecność 3, Obiecująca Młoda Kobieta, December z ubiegłego roku, Kraina Lovecrafta, też dobry serial. Nie radzą sobie też właśnie Nocne, Pawła Matei, Krwawe Niebo i Candyman, ten najnowszy z 2021 roku iTunes iTunes nie sprawdzałem, bo najpierw zbanowało mi konto, bo dawno nie byłem aktywny, potem poprosiło mnie o reset hasła, potem o aktualizację apki, a apka jeszcze o restart laptopa i wtedy stwierdziłem, że no, no nie, no, kurczę, aktualizuję dziesiątki aplikacji dziennie teraz w, w czasach właśnie nauczania zdalnego i tak dalej, więc gdy Nagle Apple prosi mnie o restart. Dziękuję. Tak, Ja chcę nagrać ten podcast i go wrzucić jak najszybciej, a nie teraz będę się bawił z iTunes. Trudno. Oh. I w ciągu ostatniego roku opublikowaliśmy 44 podcasty w sumie. Nie jestem zachwycony tą liczbą, ale no nie ma tragedii. Trochę się bałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Końcówka 2020 wypadła fatalnie. tam totalnie wypadłem z obiegu. Ale też prawda jest taka, że ja byłem mocno przytyrany i przemęczony, bo po pochowaniu taty no wziąłem sobie sporo na głowę, potem zaliczyłem regularne spadki formy i motywacji i dopiero właśnie gdzieś w tym nowym roku, w 2021, udało mi się wrócić do względnej normalności i udało nam się też wrócić do nadawania. I to prawie bez przerw. Wiem, że trochę naginam rzeczywistość, ale te rzeczy, które nawet nie poleciały to ja mam właśnie gdzieś gdzieś mam, w sensie mam cztery zamrożone odcinki które wciąż chcę wrzucić, ale jakoś nie mogę się zebrać, by je skończyć mam też dwa, które mogłem spokojnie wrzucić w wersji audio ale chciałem nagrać wideo i w końcu nie nagrałem niczego, typowy szymas tak, 200% albo nic no a poza tym yy, przypadkami no jakoś udało się zachować tę regularność z dużą pomocą chłopaków oczywiście, bo Mando i Jerry wzięli na siebie montaż kilku takich naprawdę dużych odcinków, przy których sam bym zapewnie zapewne dłubał godzinami i możliwe, że wtedy też by się ukazały dużo później, czy by się nie ukazały, a tak to na przykład nie wiem, czy widzieliście w ogóle ostatni miesiąc. Ja to sobie może szybko jeszcze odpalę. W ogóle teraz strona główna Nekro... Tak jak, znaczy strona główna jest brzydka, no bo ta, cały ten blok jest brzydki i cały czas myślę o tym, żeby go y, trochę uatrakcyjnić, y, czyli totalnie go zmienić. Zresztą nad czym też trochę pracowaliśmy z Bedwolfem, właśnie Bedwulf pracował no co ja powiem. Eee, no ale to może w końcu to zrobimy, znaczy Bedwolf zrobi, a ja <gryw> opublikuję, nie no, eee, no ale Bedwolf właśnie lubi grafikę komputerową, lubi się tym bawić, dlatego to właśnie eee, on to ogarnia, no bo jak ja ostatnio się bawiłem grafiką, no to powstało to moje logo i ono mi się nawet w miarę wtedy podobało, ale <gryw> mówmy się, no to nie jest szczyt eee, designu. Ale właśnie wracając do strony głównej, no to mamy tak, seria Halloween, część druga, Masters of Horror, część siódma, seria Candyman, całość, seria You On, część trzecia, Candyman z 2021, Cenzor z 2021, Wydział siódmy, Trzy zeszyty, Miłość i Potwory z 2021, Krwawe Niebo z 2021, nocny Pawła Matei, czyli książka z tego roku. No i to się mieści teraz na głównej. Dalej mamy Ciche Miejsce z 21 e, Spirala, nowy rozdział serii Piła z 21, Calls, to chyba też z tego roku. Obecność 3 z tego roku. Małe Zło i Brightburn, ale to był zaległy podcast. Bajka na końcu świata to podcast na Dzień Dziecka. Pusty Człowiek z 2020. Odwal się od kotów z 2019. Until Dawn, no to wprawdzie no rzecz trochę starsza, bo... 2015 bodajże, jeżeli się nie mylę, no ale nadal taki klasyk, którego fajnie mieć w Nekro, to przychodzi po zmroku, ale to też w zaległość wcześniejsza. No w każdym razie dużo tych nowości się u nas ukazało. Mało książek, wiem, ale ja przy książkach, tak jak przy filmach robię absurdalny już tak przy książkach mi jeszcze bardziej odwala. I niestety dlatego to tak wygląda, tak wygląda. No i ja też mało czytam ostatnio. Przyznaję się bez bicia, że jak na standardy może średniej w kraju, no to nadal nie jest źle, ale jak na moje wcześniejsze standardy, no to wygląda to kiepsko. Też od kilku lat trochę tego czasu, z który wcześniej bym spędził z książkami, teraz przeznaczam na komiksy. No ale ja wcześniej też dużo audiobooków słuchałem, a teraz jakoś przez pandemię przez brak przejazdów takich regularnych odzwyczaiłem się właśnie od słuchania gdzieś po drodze i stosunkowo mało audiobooków łykam, a do tego też wziąłem sobie w tym ostatnim roku trochę takich bardziej poważniejszych audiobooków, nie po prostu jakiejś literatury gatunkowej czy czegoś i to też w sumie sprawiło, że no ilościowo gdzieś tam te statystyki mi zmalały no i w związku z tym też mało książek omawiamy tutaj. No i też jak na przykład znam część autorów, nie, no to chciałbym, żeby te recenzje naprawdę były dopieszczone, nie żeby były właśnie poznajomości, tylko, że jak mają być krytyczne, no to pamiętacie, nie wiem, tą kasiwca, chociaż wtedy my się nie znaliśmy jakoś osobiście, ale nadal, nawet jak wziąłem Tomka kasiwca, książkę, która mi się ogólnie nie podobała i do której, no, którą mógłbym po prostu na przykład wyśmiać e, w taki no, niezbyt poważny sposób, e, no to nawet tam się starałem do tego podejść tak w miarę rozsądnie, sensownie. Robiłem cytaty, cuda na Kiłu, po prostu cudawianki. No ja nie jestem normalny w tym zakresie. Zresztą wspominałem na początku, tak do wszystkiego notatki, do wszystkiego research, no i z tymi książkami dlatego to wygląda, jak wyglądam. Może, nie wiem, jakoś będę sobie tłumaczył, żeby zluzować w tej materii i e, trochę więcej książek będzie, bo chciałbym kilka pozycji takich gdzieś tam istotnych z mojego punktu widzenia omówić, no ale nie wybiegajmy jeszcze w przyszłość. Do planów wrócimy. Tak, wracając do ubiegłego roku, on był jak zawsze pracowity. Pracoholizm to w moim życiu pewnego rodzaju norma, ale mimo wszystko był dość zbilansowany. Obyło się bez jakichś Tragedii wielotygodniowych, rzeczy e, wpływających na wiele tygodni kolejnych, e, tak, mimo pandemii nawet, e, czy mimo nie wiem, kombinacji z pracą zdalną, pracą stacjonarną i hybrydową, bo to wszystko u mnie się też przecinało ostatnio, e, czy mimo tam pojedynczych, rodzinnych dram, e, ten rok minął w miarę bezboleśnie, i e, to niestety skutkuje też tym, że ja go tak zapamiętałem e, jako po prostu. Mgnienie, nie, w sensie, że nie mam wielu konkretnych wspomnień, nie pamiętam wielu konkretnych okresów, tylko trochę mi się to wszystko zlewa, więc tutaj jakoś prywatnie życiowo nawet nie mam za bardzo co się opowiadać. Więc przejdźmy do tematu grozy, i wydaje mi się, że to był znowu całkiem niezły rok od strony grozy w kulturze, jeżeli chodzi o teksty kultury. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie, w tym w ostatnim roku naprawdę wyszła cała masa horrorów, że wychodzi ich jeszcze więcej niż przed pandemią i mam tu na myśli zarówno filmy, jak i książki, jak i gry papierowe, w sensie jakieś RPG, czy gry planszowe, czy gry komputerowe, konsolowe, czy seriale, czy cokolwiek tak naprawdę. I częściowo jest to oczywiście teraz spowodowane tym, że wiele premier, zostało wstrzymanych przez pandemię, na przykład premier kinowych i w ostatnim czasie, w ostatnim półroczu tak naprawdę to zaczęło wypływać nagle, nie? Nagle wróciły kina, pojawiła się cała masa premier, też na VOD wypłynęła cała masa tytułów i to są absurdalne wręcz liczby, ale ważne jest to, że w ramach tego na przykład straight to VOD, to nie mówię tutaj po prostu o jakichś kampowych czy niemalże amatorskich produkcjach, których nigdy nie brakowało. Mówmy się, to zawsze powstawało w stosunkowo dużych ilościach, ale teraz wyszło też w ten sposób sporo jakościowego kina. W książkach i komiksach tak samo. Mamy klęskę urodzaju po prostu. I doszło do tego, że nawet ja przestałem kupować wszystkie interesujące mnie premiery. Jeżeli chodzi o książki, to ja wspieram kilka wydawnictw, które gdzieś tam po prostu osobiście chciałbym wesprzeć. Mam też, nie wiem, jakieś tam serie, które zbieram po prostu, bo chcę je mieć konkretnie, ale poza tym odpuściłem mocno. Bo gdybym chciał mieć wszystko, na czym jakoś tam mi zależy, co mnie interesuje, no to musiałbym po kilkukrotnej selekcji nadal zamawiać, nie wiem, trzy kartony miesięcznie, cztery kartony miesięcznie, czy więcej. A że tak jak wspominałem, w ostatnim roku mało czytam na papierze, no to to naprawdę nie ma sensu. Przykładowo ostatnio na mieście zupełnym przypadkiem zobaczyłem, że jakaś dziewczyna czyta Mexican Gothic. Mexican Gothic, wydane przez wydawnictwo Mowa, to jest tytuł, który miałem na radarze, że no, odkąd gdzieś tam zaistniał za granicą. No i wiecie, wróciłem do domu po tym wydarzeniu. Od razu miałem zamówić książkę, ale uznałem chwila, no ale przecież takiej pewnie nie przeczytasz tu i teraz, bo masz obok siebie kubkę rzeczy, które właśnie chciałeś nadrobić i masz tam też rzeczy, których nie otfoliowałeś, mimo że chciałeś je przejrzeć, chociażby. Czy coś takiego, czy właśnie nie otworzyłeś, bo jakoś nie było kiedy. No i właśnie tak uznałem, że no nie ma sensu, tak? Poza tym prawda jest taka, że prędzej przesłucham audiobooka niż przeczytam kolejny papier na mojej długiej liście zaległości, więc no poczekam na audiobooka i wtedy może się z książką zapoznam. Ja ostatnio sprawdziłem, ile mam pozycji na Audible. I to też jest masakra, bo mam tam świetne rzeczy, które też chciałbym nadrobić. Nie wiem, czy byłbym w stanie je omówić, bo mój angielski no bierny no, działa. tak W sensie nie jest źle, ale nie wiem, czy na tyle, żeby potem coś zrecenzować, no bo wiecie, 200% normy, pełna powaga i sama merytoryka, Tak przecież nie będę mówił o tym, że było fajnie po prostu. No, o Boże, Boże, Szymas. Ach. W każdym razie, tak, z książkami mocno odpuściłem, z komiksami mniej. To znaczy też odpuściłem, bo nie da się po prostu już teraz zbierać wszystkiego, co mnie interesuje, ale jednak jestem mniej asertywny, bo to jest inne medium, z którym inaczej też obcuję. Nie? Jednak książkę właśnie pobiorę sobie w audiotece w Storytel czy gdzieś mogę przesłuchać i doświadczenie nadal jest w porządku, pod pewnymi względami nawet może być bardziej wartościowe, jeżeli lektor jest profesjonalny. A z komiksami no jednak fajnie jest mieć komiks w ręku, przejrzeć go, móc zobaczyć te obrazki z bliska i to też nie w PDF jakimś na komputerze, tylko no właśnie mieć to w łapie, czuć ten ciężar znaczy w sumie to nie, inaczej to nie chodzi o ten ciężar, czy o to, że mam to w ręku ale no komiksy cyfrowe mi nie podchodzą tak? No okazjonalnie jak tam trzeba czy coś, czy jak nie ma innej opcji no to też czytam, też mi to sprawę przyjemność ale jeżeli jednak jest to wydanie normalne, no to dużo przyjemniej mi się po prostu, właśnie nie chodzi o papier, nie chodzi o zapach, nie lubię na przykład smrodu, tuszu nie wiem dlaczego, przed chwilą miałem takie zaćmienie umysłowe coś we mnie wstąpiło, opętanie. Teraz oglądałem Azjatycką Noc Grozy i tam właśnie, nie wiem, może jakieś bóstwo pradawne we mnie weszło. Tak jak w bohaterów tamtych filmów. Ale wracając do tematu. Obrazki, wolę na papierze, tekst w audio mi wchodzi całkiem dobrze. Czytnik na ostatnio też jakoś, nie wiem, trochę kurzy się w sumie nawet nie wiem, czy się nie rozładował ostatnio. No, w sumie nawet nie wiem, gdzie... A nie, wiem, gdzie jest. No tak, jest przed moim nosem, praktycznie. Nieważne. E, no. E, więc hamuje moje kolekcjonersko-zbieracze zapędy, e, bo wszystkiego jest bardzo dużo i ta klęska rodzaju. E, straszne jest to, że można coś fajnego przegapić, nie? Tak jak właśnie ten pusty człowiek. E, gdyby nie to, że miałem komiks, gdyby nie to, że właśnie przez ten komiks to mi gdzieś wpadło w radar i potem Michał Ziaja się odezwał. Jeszcze co dało mi taki dodatkowy bodziec, żeby się tym zająć, no to pewnie bym po to nie sięgnął i by przepadł w mojej osobistej historii właśnie grozy bardzo fajny film, bardzo fajny tytuł nietypowy. I mam wrażenie, że dużo takich rzeczy może mnie omijać niestety. I to jest ta smutna rzecz, no ale z drugiej strony chyba mimo wszystko lepiej mieć Duży wybór, tak, niż nie mieć go wcale, więc coś jednak w tym, w tym nadmiarze podaży względem możliwości popytowych, popytu. Yy, no, jednak jest w tym coś dobrego. Yy, co jeszcze? No. Polski Grozonet, środowisko, w którym gdzieś tam byłem aktywny przez dłuższy czas, teraz ja w ogóle jestem na fejsie trochę mniej aktywny, na telefonie nawet nie mam Facebooka, mam Messengera, no bo z częścią osób mam kontakt, głównie z Messengera, ale już na grupach aż tak się nie udzielam tam okazjonalnie, gdy rzeczywiście temat mnie jakoś zainteresuje albo ktoś mnie mocno sprowokuje. W każdym razie w polskim gazonecie bez zmian, względem tych ostatnich lat, znaczy nie, jest jedna w sumie wielka zmiana, bo zakończył się oficjalnie mój spór z Krzysztofem Dąbrowskim, a zakończył się na drodze mediacji na drodze mediacji, w ramach której zobowiązaliśmy się ostatecznie zrezygnować z wzajemnych roszczeń i zapomnieć o sprawie. I bardzo mnie to cieszy, bo to jest pewnego rodzaju happy end. Sprawa ciągnęła się stanowczo zbyt długo, to już naprawdę też zakrawało absurd. I miło jest właśnie móc chociażby teraz powiedzieć, że zamykamy ten rozdział. Było, minęło i można pójść dalej. Ale właśnie wracając do grozonetu, tak tu i teraz, to właśnie mówię, że jest jak w ubiegłych latach, czyli dość spokojnie, bez jakichś szczególnych burz. E, niestety znowu wróciły na przykład fejki w tym roku, e, bo ktoś się podszywał pod Erisia e, z grupy Fanie grozy, a że Eris w internecie no, nie przebiera w słowach czy w środkach i potrafi odwalić pierwszoplanową, e, może nie pierwszą pierwszoplanową, klasową e, bucerkę, no to w pierwszej chwili, gdy pojawił się fake, prowokujący na lewo i prawo, no to dużo osób się nabrało na prowokacyjne wpisy, no ale na szczęście no iluzja trwała krótko, a kolejne prowokacje już nie były tak skuteczne, ale w ogóle słabe jest to, że fejki wracają, nie? że nadal ludzie odwalają takie akcje. Zresztą też niektóre blogerki na przykład też używają fejków, żeby promować swoje biedanotki. W ogóle blogosfera nasza grozonetowa też mnie trochę dobija w ostatnich latach, bo kurczę, no te teksty są pisane na kolanie. Ja rozumiem, że jak mamy blogerkę czy blogera od wszystkiego, nie? Który przyjmuje wszystkie książki jak leci, no to, że tacy ludzie nie mają bladego pojęcia po tym, o czym piszą, nie? Że tutaj oceniają książkę o magenistyce tutaj o pierwszej wojnie światowej, tutaj horror, tutaj romans, tutaj o wychowywaniu dzieci. No i wiadomo, no, że nie można być alfą i omegą w każdej dziedzinie i przy takim właśnie rozstrzale, no to potem piszą ciągle te same bzdety, hasełka rodem właśnie z Wielkiego Buka o tym jaka to książka nie jest fascynująca i zero tak naprawdę o treści, zero faktów, zero merytoryki. O, ale gdy mamy wąskie środowisko nie? i ktoś na przykład już ciśnie na te recenzenckie, konkretnie z horroru, weird fiction, etc., a potem publikuje jakieś takie bzdety albo publikuje recenzje, gdzie każde zdanie jest nowym akapitem albo właśnie nie czyta tych książek, tylko wrzuca potem jakieś takie uwagi natury ogólnej, które można podpiąć pod losową, dowolną książkę, no to jednak mnie to wkurza i Czasami jeszcze odzywa się we mnie ten Batman, tak, ten Chuck Norris i każe mi gdzieś tam napisać stare, stare, ogarnie się człowieku, co ty w ogóle wrzucasz, tak? Popraw chociaż, nie wiem, literówki, zanim coś opublikujesz, że nie? Nie wiem, no jednak oczekiwałbym jakiejś takiej no też na etykiety, bo dla mnie to jest brak szacunku i dla autora, i dla wydawnictwa, i dla czytelnika, jeżeli się nawet nie spojrzy po prostu na to, co się wrzuca, zwłaszcza jeżeli to jest recenzja patronacka na przykład, tak, no to hello, wóz albo przewóz. Ech, dobra, trochę się uniosłem teraz. Co jeszcze? E od strony tej takiej popkulturowej to na pewno ten rok był smutny, jeżeli chodzi o imprezy, o konwenty, bo to był Moim zdaniem, po prostu rok śmierci wielu różnych inicjatyw tego typu. Jedne nie poradziły sobie z edycjami cyfrowymi, inne wpadły w długi, jeszcze inne, no też wpadły w długi, bo na przykład muszą zwracać do finansowania. No i jak tak dalej pójdzie, to pandemia naprawdę wykończy całą masę imprez, które gdzieś tam były, no, pozytywnymi wydarzeniami w życiu fandomu, czyli w życiu wielu z nas i młodszych i starszych i no szkoda bardzo. Tak samo szkoda, że na przykład no w tym roku zakończyła się pewna era, era Kwasonu. Kwason nie ma powrócić, ale no w tym roku Został odwołany w dość nieprzyjemnej atmosferze takiej atmosferze, właśnie nieprzejrzystości, oskarżeń. Była jakaś masa sprzecznych komunikatów. Do ostatniej chwili mówiono o edycji stacjonarnej także spotkamy się tam, już część twórców, którzy mieli się tam pojawić, zapraszała właśnie na spotkanie na żywo, a potem nagle, na moment przed terminem wszystko odwołano i to w takiej atmosferze skandalu. No, słabo to, tak naprawdę, wyszło na pocieszenie. Horror Day wskoczył trochę w to miejsce, bo akurat tegoroczna edycja jest wyjątkowo, o czym jakoś wcześniej też nie wiedziałem, dopiero po odwołaniu kwasonu jakoś to do mnie dotarło, że tegoroczny Horror Day ma być poświęcony właśnie literaturze grozy, czyli no, ma być pewnego rodzaju kwasonem, to nie będzie to samo, no i niestety też odbywa się tylko online, ale jest to namiastka tego, co Kwason nam dawał w ubiegłych latach, więc cieszy i do tego wszystkim teraz potencjalnie zainteresowanym mówię, że Horror Day odbywa się w przyszły weekend, więc wszystko jest przed nami, do tego to będzie w ramach tego Długiego weekendu, więc jeżeli na przykład wcześniej nie wiedzieliście, że jest taka impreza online, no to zachęcam, by troszkę doczytać. Horror Day 2021. Ja na pewno online brać udział będę co jeszcze, no, za tydzień Horror Day, a za dwa tygodnie startuje Split Film Fest czyli kolejna świetna inicjatywa będzie festiwal najpierw w Lublinie przez kilka dni potem we Wrocławiu w kolejnym tygodniu, a w jeszcze kolejnym tygodniu w Warszawie a jeszcze po tym wszystkim po trzech tygodniach w ogóle ja nie wiem jak Monika i dziewczyny to organizują, to jest jakiś kosmos trzy tygodnie festiwalu stacjonarnego a potem jeszcze edycja online która stała trochę pod znakiem zapytania, bo ja tam z Moniką rok temu o tym rozmawiałem. No i mówiła, że to jednak były spore koszta i też trochę problemów technicznych się tam pojawiło, ale w tym roku zapowiedziała, że jednak będzie ta edycja online. No i mnie to cieszy, bo chciałbym pojechać na edycję stacjonarną, gdybym miał z kim? Adrian Busz trochę odpadł z festiwali filmowych, z Jarem i Mando. No raczej nie ma szans, żebyśmy się spotkali. Nie, wiem, Może Skoczny by skoczył czy coś. Może tam przy okazji byś spotkało, chociażby kogoś z chłopaków z Radia es może nie z Radia Eska, tylko ze Steven King.pl, bo oni też bywali wcześniej na Splacie na przykład w Lublinie. Z innymi można by się spotkać w Warszawie, we Wrocławiu. Może bym się z kimś z... Z tych teraz spotkał, ale nie ma szans raczej na edycję stacjonarną dla mnie w tym roku, bo mam nadgodziny w robocie i mam ogólnie taki rozkład zajęć, że no to bym musiał po prostu właśnie zrezygnować z tygodniowego zarobku też de facto i część rzeczy potem odrabiać jakoś na dziko, nie mam na to siły, tak? No nie, dlatego zdecyduję się na edycję zdalną, ale właśnie z przyjemnością, wezmę w tym udział online. Jeżeli jest taka możliwość, nawet jeżeli nie wszystkie filmy będą dostępne, no to myślę, że i tak będzie spokojnie, tak duży wybór, że będę zadowolony, no i ta ubiegłoroczna edycja sprawiła, że obejrzeliśmy The Dark and the Wicked, Come true i kilka innych fajnych filmów, co mnie bardzo cieszy. VHS Andy, doskonały. Na przykład, czy ten drugi film o VHS-ie, którego tytułu nie pojmę teraz, oczywiście, ale który też jest doskonały, który mieliśmy z Pawłem materiał nawet znaleźć, sprawdzić, czy go nie ma gdzieś na VOD. Nie wiem, czy na Amazonie go nie ma. W sumie teraz wykupiliśmy sobie Amazona. No zobaczymy, może temat jeszcze powróci, ale e, tak, będzie Splatfin Fest i oczywiście będziemy o nim nagrywać. Zapewne nagramy podcasty o najgłośniejszych splatowych premierach oraz jakąś taką audycję podsumowującą cały festiwal. I w związku z tym polecam śledzić konglomerat podcastowy, bo zapewne nie wszystko poleci na nekro, część rzeczy może polecieć w konglo, więc najlepiej Subujcie, śledźcie jedno i drugie, jeden, drugi serwis. Poza tym planujemy małą ofensywę z Pawłem, Mateją i bez Pawła, a o Pawle, no bo musimy skończyć omawiać nocne. Ja, kurczę, odłożyłem tę książkę też. Znaczy ona jest taka, że, znaczy dobra jest, ale. Nie do takiego luźnego może czytania, gdzieś tam na raz, słychnięcia, co tutaj no, no jest zaletą, także właśnie mamy pozycję trochę bardziej ambitną, wymagającą. Ale kurczę, no, chcę wrócić nawet, tak? I trzeba wrócić po prostu, już nie ma co się ociągać jakoś w najbliższym czasie. Dodatkowo też chcemy z samym Pawłem porozmawiać o dwóch naprawdę strasznych Home Invasion, i może nawet uda się w większym gronie to zrobić, i o dwóch dokumentach. Zapewne część z Was pamięta, że kilka miesięcy tym, temu pytałem, czy są chętni na nagranie o paraliżu sennym, no wypada wrócić do tego tematu i do jeszcze innego tematu, już bardziej związanego z creepypastami, legendami miejskimi e, i dodatkowo też bardzo strasznego <grym> <grym> swoją drogą. E, to są fajne rzeczy, które też są niszowe, ale e, no, jak już ktoś do nich dotrze, no to myślę, że się spodobają, więc to bym bardzo chciał zrealizować jakoś w tych najbliższych miesiącach. No i oczywiście mam całą masę innych rzeczy w planach, tak? Filmów, komiksów, seriali, książek, gier, milionów rzeczy i kilka tysięcy zupełnie innych pomysłów, które chętnie bym zrealizował, ale wiemy, jak to drzewiej z tym wszystkim bywało, tak? Pomysły pomysłami, a życie sobie. Ehm... No właśnie niestety najważniejsze, żeby znowu nie popaść w jakiś taki marazm, żeby nie wypaść z obiegu i chciałbym właśnie zadbać o to, żeby ta regularność została zatrzymana, zatrzymana, zachowana i cóż, tematy jakie będą takie będą, tak co się uda nagrać, to się uda super co się nie uda, no to trudno, może kiedyś wrócimy, jak nie, no to coś tam przepadnie ale niech się to wszystko kręci, to jest najważniejsze. Będę chciał też na pewno ścignąć Bogusie za jakiś czas, ściągnąć ją tutaj, chociaż przyznam, że dawno mi żadna książka tak źle nie wchodziła jak ten drugi zmierzch, no ale jak już jestem w drugiej połowie, chyba... Nie no, na pewno jestem, no to się ciągnie i ciągnie i ciągnie, ale już przecież to czytam i słucham i masakra. Więc fajnie by było to skończyć i e, zrobić znowu krytyczną, poważną, sensowną recenzję, chociaż nie wiem jak mi się uda zachować powagę, bo o, dawno mnie tak e, nic nie irytowało jak, e, jak nasza główna bohaterka, nawet te blogi e, książkowe mnie aż tak chyba nie irytują jak ta główna bohaterka tej naszej sagi, o, masakra. Dobra, e, więc planów jest dużo, ale ja ich nie będę tutaj wymieniał, bo nie ma sensu zapeszać i tak dalej. E, mam do was tylko dwa pytania właśnie w związku z planami, bo tutaj przyda mi się taka burza mózgów i mała kwerenda. Czy chcielibyście, to jest pytanie pierwsze, abyśmy wrócili do czasu podsumowań, do podsumowywania roku? E, powiem wam, że ja bardzo lubiłem tę serię, ale wymagała tyle pracy, że nie wiem, czy chcę tak osobiście do niej wracać. Bardzo chętnie bym jej posłuchał u kogoś, gdyby, nie wiem, Mando zaczął coś takiego robić, czy Jerry, czy ktokolwiek inny. Ale niekoniecznie sam chcę to ogarniać logistycznie. No ale jeżeli będzie zainteresowanie, to może się poświęcę. Rozważę to, no bo z drugiej strony no właśnie, no kto to inny zrobi, no. Nikomu się nie będzie chciało, no. A poza tym, jak będzie zainteresowanie, to może też pogonie Wojtka Gunie o brakującą wstawkę do jednego z poprzednich podsumowań. Nawet nie pamiętam już tego roku i nie pamiętam tematu. Zresztą Wojtek pewnie też nie pamięta, o czym miał nagrywać. W każdym razie e, gdzieś mam pliki do jednego podsumowania, które się ostatecznie nie ukazało. Nie wiem gdzie, bo teraz chciałem to na szybko sprawdzić przed tym nagraniem, no ale na 99% je mam, no bo ja nie usuwam takich rzeczy. Ja wszystko magazynuję, tylko już nie będę teraz, znaczy nie chciałem się na szybko wyciągać moich dysków zewnętrznych i archiwów. Wrócę do tego gdzieś kiedyś w wolnej chwili, jak będę miał jakiś zapas podcastowy, no to wtedy o tym pomyślę, no albo jak wszyscy wyrazicie gromkie zainteresowanie gromkie zainteresowanie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, duże zainteresowanie, żywe zainteresowanie, czasem podsumowań. Więc dajcie znać, co o tym myślicie. I druga kwestia, myślicie, że jest sens właśnie czasem wrzucać podcast w wersji wideo? Jest czy nie ma? To bardzo ważne pytanie, bo odzew na recenzję Miłości i Potworów, która była po prostu nagranym podcastem, z moją głową. Ten odzew był pozytywny, przy czym dodatkowa robota sprawiła, że wideo no, na pewno nie stanie się standardem, bo to nawet nie chodzi o sam ten montaż i wielkość plików, chociaż to też jest trochę irytujące, tak? bo to no, jest dużo dodatkowej zabawy i nie wiem, czy właśnie jest sens, ale największym problemem jest to, że ja sobie to komplikuję, bo na przykład, wy o tym nie wiecie, ale nagrałem recenzję nie na nakry, na konglo Cruelli. E, zgoliwszy sobie najpierw pół brody, bo wiecie, Cruella i Stella, dwie osobowości w jednym ciele, więc haha, będzie zabawnie, jak będę miał pół twarzy takie i pół twarzy takie na nagraniu, ale że robiłem to tuż przed wyjazdem na urlop e, w pośpiechu i było beznadziejne światło, bo w ogóle było jakoś ciemno przez cały dzień, a do tego jeszcze dwa razy przerwano mi nagranie, a jeszcze jeden raz mi padła bateria w międzyczasie i było kilka innych problemów też technicznych, no to w końcu uznałem, że to się niczego nie nadaje, całość idzie do kosza, a ja nagram audio po prostu i do tej pory tego nie nagrałem. Chociaż mogę to zrobić, bo mam dość szczegółowe notatki, no i robiłem to wideo trzy razy, więc, <ścoughs> więc też trudno coś takiego zapomnieć, ale no widzicie, tak? Ja i nowe, kreatywne pomysły to, to nie jest dobra para, więc wideo na pewno nie będzie standardem, no ale mogłoby się ukazywać okazjonalnie zwłaszcza, że trochę w to zainwestowałem też tylko dajcie znać, czy to jest naprawdę dla was wartość dodana tak? Czy nie wiem, czy jak na przykład wrzuciłem miłość i potwory, to rzeczywiście oglądaliście film, a nie słuchaliście tylko tego w tle jak się zazwyczaj słucha podcasty czekam na opinie, komentarze, mam nadzieję, że więcej niż, nie wiem, trzy na krzyż byłoby miło i to już chyba wszystko z takich ważnych rzeczy, które chciałem dzisiaj poruszyć. Eee, a, mam jeszcze taką <grywia> eee, mam taką randomową ciekawostkę z mojego życia. Eee, nie wiem, czy wiecie, ale mam takiego znajomego, z którym co roku w grudniu siadam do nagrania podcastu o kolejnej części Kevina samego w domu. Umawiamy się tam wiadomo, czasem są jakieś perturbacje z terminem, jak to właśnie z podcastami nie? czasem ja nie mogę, czasem on nie może ale w końcu siadamy nagrywamy, chwilę jeszcze pogadamy prywatnie, no bo jak już rozmawiamy no to wiadomo, jest miło, przyjemnie, coś tam jeszcze sobie pomówimy, ponarzekamy na rzeczywistość i tak dalej no i potem mija 11 miesięcy bo mnie głupio jest się odezwać bo zazwyczaj ta nasza rozmowa kończy się tym, że jak będę mógł jak się trochę ogarnę, no to odezwę się w sprawie kilku wspólnych nagrań no ale się nie do końca ogarniam nigdy nie jestem tak gotowy tu i teraz na te potencjalne nagrania, więc głupio mi się odezwać tu i teraz, bo boję się że padnie pytanie, a to jak już się odezwałeś, to a ja wtedy i tak co teraz no i tak właśnie mi 11 miesięcy przychodzi w końcu kolejny grudzień i znowu omawiamy Kevina dziwne co nie ciekawe czy kiedyś się to zmieni Yy, właśnie no tak w ogóle to za rok nam się Keviny i trochę słabo, kurczę mam nadzieję, że w 2023 jeszcze będziemy w ogóle jakoś rozmawiać trzeba coś wymyślić, jakoś nie wiem plan awaryjny, ratunkowy ale dobra, 2023 to odległa przyszłość, więc nie będziemy jeszcze aż tak daleko wybiegać Proszę, że muszę dziś wrzucić ten podcast, więc będę kończył. Dzięki za wspólnie spędzony czas, niezależnie od tego, jaki był długi. Przy czym, jeżeli ktoś nas słucha od 7 lat, od pierwszego odcinka, albo wysłuchał wszystkich, może niekoniecznie zaczynając 7 lat temu, ale wysłuchał wszystkich lub prawie wszystkich odcinków to dajcie znać, albo po prostu, nawet jeżeli nie wiem, słuchacie nas od pół roku, no to i tak możecie opowiedzieć o swojej przygodzie z nawiedzonym podcastem, czy to na YouTubie, czy to na Fejsie, czy u nas na stronie na konglomeratpodcastowy.pl. Miło będzie czytać takie rzeczy teraz w tej jesiennej atmosferze, może też dadzą mi motywację, żeby zrealizować te pojedyncze plany, o których wspomniałem w tej audycji dzisiejszej, ale no właśnie, to już jest po waszej stronie. Ja na razie, Dziękuję, żegnam się i tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.